Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia jest ósma. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strzały podczas kolacji korespondentów z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. Już 82 miliony złotych zebrano podczas internetowej zbiórki prowadzonej przez influencera Łatwoganga. Prokuratura może zaskarżyć decyzję sądu w sprawie aresztu dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Uzbrojony napastnik wtargnął do holu hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, w którym uczestniczył prezydent Donald Trump. agenci Secret Service obezwładnili mężczyznę. Strzały rozległy się niedługo po rozpoczęciu gali. Zdarzenie miało miejsce na korytarzu. Napastnikowi nie udało się wtargnąć do środka. Według policji napastnik był uzbrojony w pistolety i noże. Okoliczności zdarzenia cały czas są wyjaśniane. Nie jest jasne, czy udało mu się oddać strzały, czy strzelali tylko agenci Secret Service. Prezydentowi Trumpowi, jego żonie Melani i innym członkom rządu nic się nie stało. Dwie godziny później prezydent, wciąż w smokingu, pojawił się na konferencji prasowej w Białym Domu. Wyraził przekonanie, że to on był celem ataku. Kiedy popatrzycie na ludzi, którzy są celem zamachów, to są ludzie bardzo wpływowi, to są wielkie nazwiska. Muszę przyznać, że czuję się tym zaszczycony. Potencjalny zamachowiec to Cole Thomas Allen, 31-letni mieszkaniec Kalifornii. Prawdopodobnie zatrzymał się w tym samym hotelu, w którym odbywała się gala. Motywy jego działania nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 82 miliony złotych tyle zebrano dotychczas podczas internetowej zbiórki prowadzonej przez influencera łatwoganga. Akcja kończy się o 16.00. Internetowa transmisja bije rekordy popularności, a zebrane środki trafią do Fundacji Wspierającej Dzieci Chore na Raka. Z uczestnikami połączyła się m.in. restauratorka i osobowość telewizyjna Magda Gessler. Naprawdę, dziękuję Pani Magdo. Czy chce Pani tutaj dorzucić jakieś ostatnie słowa od siebie do widzów? Pamiętajcie kochani, że sercem można zawojować świat, a obojętnością można mieć to, czego się nikt nie spodziewa. Super, dziękuję Pani Magdo i jedziemy kiszonki polskie najlepsze, naprawdę dziękujemy Pani.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 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Mężczyzna będzie miał prawo do opuszczenia aresztu. Prokuratura uważa, że tylko izolacja podejrzanego pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa. Trzeba wprowadzić mechanizmy chroniące obywateli przed nieuczciwymi działaniami na rynku kryptoaktywów, mówili politycy dyskutujący na naszej antenie. Zgody jednak nie ma co do sposobów wprowadzenia tych instrumentów.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 Dziś przypada 40. rocznica katastrofy czarnobylskiej. 26 kwietnia 1986 roku wybuchł reaktor w elektrowni atomowej. W efekcie doszło do skażenia substancjami radioaktywnymi na dużą skalę. Na śmiertelnie niebezpieczne promieniowanie narażonych zostało dziesiątki tysięcy osób. Elektrownia w Czarnobylu od czterech dekad jest symbolem ogromnej tragedii, której można było uniknąć, gdyby nie sowieckie zaniedbania. Radzieckie władze ukrywały też skalę katastrofy. Wiele osób narażonych było na ogromne promieniowanie. Pracowników elektrowni, ale też ich rodziny mieszkające w mieście Prypeć ewakuowano dzień po katastrofie. Do dziś w wymarłym mieście licznik Geigera wskazuje skażenie. Ogółem skażeniu promieniotworczemu uległ obszar ponad 120 tysięcy km2 na pograniczu Ukrainy i Białorusi. Ewakuowano i przesiedlono 350 tys. osób. Szczególnie narażeni na promieniowanie byli tzw. likwidatorzy. Do dziś w promieniu kilkudziesięciu kilometrów wokół elektrowni obowiązuje tzw. strefa wykluczenia. Paweł Buszko, Polskie Radio. O wydarzeniach sprzed 40 lat opowiada najnowszy podcast Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. Można go posłuchać na naszych stronach internetowych i serwisach streamingowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl w Dariusz Urbanowicz. Niesamowita końcówka meczu w Krakowie. Pogoń Szczecin prowadziła od 18 minuty, a Krakowia zdołała wyrównać w doliczonym czasie gry. Trener pasów Bartosz Grzelak. Pokazali zawodnicy bardzo dobrą mentalność razem z kibicami, końcówka meczu jest świetna, zawodnicy na boisku i kibice to jakoś razem pchają do przodu i w końcu strzeliliśmy gola i dostaliśmy ten punkt, ale chcieliśmy oczywiście więcej dzisiaj, chcieliśmy więcej niż jeden punkt, ale może najważniejsze teraz jest dla nas, że zawodnicy naprawdę pokazali, że nigdy się nie podają, to jest ważne dla nas na te następne cztery mecze szczęśliwy remis Krakowi 1-1 w pozostałych sobotnich meczach 30. kolejki Ekstraklasy korona Kielce również z GKS-em Katowice zremisowała 1-1, a Lech ja Gdańsk przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2 liderem Lech, który dziś w Poznaniu podejmie Legię, to o 17.30 pod ekstraklas, ekstraklasowymi koszami lider King Szczecin wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 102-89 relacjonuje Mateusz Kostrzewski silny skrzydłowy Kinga Świetna pierwsza połowa w naszym wykonaniu, dużo trafionych punktów, świetna skuteczność. Troszeczkę ta obrona była gorsza, ale spodziewaliśmy się, że po prostu to spotkanie będzie bardzo ofensywne, bo drużyna z Dąbrowy bardzo lubi grać szybką koszykówkę na wiele pozycji, więc oni się też nie zastanawiają w ataku. W drugiej połowie troszeczkę, troszeczkę słabiej w tym ataku, ale no to nie można grać cały mecz takiej samej skuteczności, więc troszeczkę, troszeczkę powinniśmy spokojnie w tej drugiej połowie zagrać i, i, i utrzymywać tą cały czas przewagę. Ale w tych takich cieszych momentach utrzymaliśmy więcej zimnej krwi i, i dowiedzieliśmy to spotkanie do końca. Wygrali też y, koszykarze Anwilu ze Śląskiem, porażki Czarnych z Treflem i Stali z Dzikami. Dziś w programie y, starcia Legii z Arką waga ten mecz wcześniej o 12.30, start zmierzy się z GTK o 17.30. Wisła Płocki i Industria Kielca zapewniły sobie awans do półfinałów Superligi Szczypiornistów. Rozgrywający industrii Piotr Jędraszczyk i Spółka rozgromili w drugim meczu MKS Kalisz 40 do 24. Trener oczekiwał od nas tego, żebyśmy dużo kontrataków przeprowadzili, szybkich akcji i myślę, że dobrze się rozumieliśmy na boisku i tych dużo łatwych bramek zdobyliśmy, no bo one są najlepsze i cieszę się bardzo z tego, że wywiązaliśmy się z naszych zadań. Myślę, że wszystkie założenia zrealizowaliśmy, przypieczętowaliśmy ten awans w bardzo dobry sposób, tak na szkolną piątkę. Na piątkę też Wisła po wygranym dwumeczu ze Stalą Mielec, wczoraj było 30 do 22. Dziś tylko na zachodzie słonecznie, poza tym będzie się chmurzyć. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. 6 stopni na Sfalszczyźnie, 11 w centrum, 14 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne.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 Ogłoszenie społeczne Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Księstwo Ptaków In the morning, love And the sunlight hurts my eyes I know Dzień dobry. Jak co drugą niedzielę rano ornitologiczny głos w Państwa domach Stanisław Ubieński. Czy wiedzą Państwo, że w Polsce Lęgi odbywa aż 11 gatunków sów? Nie wszystkie są aktywne wyłącznie w nocy. Niektóre widzą w ciemności równie źle jak my ludzie. Bardzo różnią się między sobą rozmiarami. Mamy sowy wielkości orłów, takie jak puchacze i takie wielkości szpaka jak malutkie suweczki. Niektóre żyją na rozległych torfowiskach, inne w starych lasach, a jeszcze inne na terenach rolniczych, no właśnie, miejscach ukształtowanych przez człowieka. Ochrona przyrody w obecnym kształcie polega nie tylko na zachowaniu lasów naturalnych czy pradawnych ekosystemów bagiennych, ale na ochronie tak zwanego krajobrazu kulturowego koszonych łąk, pastwisk, sadów, różnorodnych upraw przedzielonych miedzami i pasami zadrzewień. O sowach żyjących w takim środowisku, o pójdźce i płomykówce opowie nam ich miłośnik i ochroniarz Jarosław Edwin Siwek. Słuchajcie. Fascynuje mnie, jaką konstelacją jest świat ptasiarzy i ptasiarek. Nie wszyscy są przecież naukowcami, nie wszyscy są profesorami, którzy się zajmują jakąś wąską dziedziną. Ty, Edwinie, jesteś na przykład choreografem i tancerzem. Powiedz, jak to się stało, że zająłeś się ochroną sów i sowami w ogóle? Jak wyglądała ta droga? Cześć, dziękuję Ci po pierwsze za zaproszenie. Także tak, moja droga tutaj jako obrońca, ochrońca słów nie była taka wcale prosta, a zaczęła się właściwie od fotografowania, więc w pierwszym odruchu utopałem za aparat, właśnie o czym zawsze marzyłem. A co nie było do końca oczywiste, ponieważ wywodzę się z rodziny myśliwych, więc miałem dużo potrzebów, żeby jednak zapać za, za dubeltówkę. Mhm. A ja się uparłem, chwyciłem za aparat i tak się złożyło, że w pewnym momencie eksplorowałem otulinę Puszczy Kampinoskiej i, i tam się natrafiłem. Na, na szczątkowe właściwe ślady obecności pójdziek. Mhm. Niestety w wielu miejscach wtedy pójdzieka się wycofywała i zauważyłem, że w niektórych miejscach wisiały budki lęgowe. Mhm. I w tych budkach lęgowych między innymi gniazdowały szpaki. One były troszkę niezaopiekowane, ale wyczytałem, że sowy je zajmują i to zajmują jest sukcesem. Jest to jedna z form czynnej ochrony i dzięki budkom można również tą populację słów wzmocnić. Spróbowałem, tak się zaczęło i od siedmiu lat zajmuję się tym właściwie codziennie. No właśnie. Pójdźki. Wypowiedziałeś nazwę jednego z tych gatunków, o których porozmawiamy. Czym ta pójdźka się charakteryzuje? Jakbyśmy mogli ją opisać? Myślę, że jest sową niedużą, ma takie zaokrąglone dosyć skrzydła, jest taka przysadzista, jakby trochę nie miała szyi, ma wyraźne białe brwi, tak. żółte oczy i generalnie nie jest za duża. A ta druga sowa to jaka sowa? Mówisz o pomykówce. E, pomykówca, pomykówka przede wszystkim ubarwieniem nas tutaj e, potrafi oczarować. Jest e, pomarańczowe, jasne. Szlara jest e, biaława taka, więc... Co to szlara? A, właśnie. Szlara, sz, szlara to jest oczywiście twarz sowy, <grym> więc e, szlara jest to układ piór e, w kształcie takiego talerza, który ma e, za zadanie zbierać wszystkie e, dźwięki o wysokiej częstotliwości z otoczenia Czyli mówimy tutaj o dźwiękach, które wydają oczywiście gryzonie, ponieważ soby polują na gryzonie w pierwszej kolejności. Ta szlara wygląda jak taki talerz, ale pójczka właśnie za bardzo tego talerza nie ma, prawda? One się różnią, Tak jest. żyją w tym samym środowisku, ale znacząco między sobą się różnią, prawda? Zdecydowanie, ponieważ pójczka nie jest takim wybitnym słuchowcem wśród słów. Co więcej, nawet ten jej lot nie jest taki idealnie bezszelestny, a wiąże się to z tym, że pójczka jest owadożerna. Również Preferencje jej jest są takie, że często poluje w ciągu dnia. Więc łapiąc owady, zeskakując na nie z jakichś niskich słupków czy ze słupów wyższych, to właściwie nie potrzebuje mieć tej szlary aż tak rozbudowanej, jak u pomykówki, która jest sobą typowo nocną. Czyli pewnie nie będzie przesadą powiedzieć, że pójczka jest bardziej wzrokowcem, tak. a pomykówka Słuchowcem właśnie. Nie będzie przesadą. Wspomniałeś, że różnią się ich zwyczaje żywieniowe. Płyćki jedzą owady. Przyniosłeś do studia wyplówki. Zgadza się. Czym te wyplówki właśnie się różnią, jak tak oglądamy je fizycznie przed sobą? Te płyćkowe, co, co w nich znajdziemy właśnie? Mhm. Więc na pierwszy rzut oka różnią się wielkością. I oczywiście kolorem. Wyplówki płomykówki są czarne i właściwie znajdziemy je wyłącznie wewnątrz budynków. Natomiast wyplówki pójdźki są szare, czasami brązowe, zależ zależnie od diety. I kiedy się im przyjrzymy, no to możemy zobaczyć taki delikatny połysk. Będą mm -hmm. to pancerzyki chitynowe owadów. I odróżnimy w ten sposób wyplówkę pójdźki od na przykład wyplówki pustułki, która jest podobnej wielkości, również jest szara, ale jeszcze jak przełamiemy wyplówkę pójdźki, to wtedy zobaczymy kości, ponieważ sowy nie mają tak mocnych, tak kwasowych żołądków, jak ptaki drapieżne, więc nie trawią wszystkich kości, więc te kości yy, małych gryzoni, małych saków są obecne w ich, w ich wyplówkach. No właśnie, wyplówka to jest coś, co wygląda jak taka, no właściwie, nie wiem, wygląda jak taki bobek. To jest coś takiego, co sowa rzeczywiście taka wyrzuca kulka, z prawda? siebie. proszę. Taka kulka. Taka tak. kulka, mhm. którą sowa musi wypluć i, i, tak i, i tam są kawałki właśnie kości, sierści, piór, czyli wszystko to, co do końca nie udaje się strawić i one w ten sposób oczyszczają sobie te swoje Dokładnie. drogi trawienne. Wiąże się to z tym, że sowy mają dwa żołądki. Więc, mm -hmm. tak jak opowiadam często dzieciom na lekcjach, do jednego żołądka wpada gryzoń i trawi się wszystko to, co najlepsze z tego gryzonia, czyli te wszystkie substancje odżywcze. Natomiast sowa nie chce strawić ani kręgosłupa, ani kości, ani czaszki, ani sierści. Więc te kości, owinięte w tą sierść, gromadzą się w drugim żołądku usowy I wtedy sowa sobie w ciągu dnia grzęduje i czeka, aż ta wyplówka się sformułuje, dopiero ją wypluwa. Mhm. E, te kości są jednak jakoś tam potrzebne, prawda? Bo one wyciągają wapń, który jest potrzebny mhm. do budowy kości. I pamiętam takie historie o ludziach, którzy trzymali sowy i karmili je chudymi kurczaczkami i Dokładnie. się okazywało, tak. że te sowy nieszczęsne nie potrafią po prostu, latać, nie potrafią latać tak. że te kości są po prostu trochę jak z gumy czy plasteliny. No i można im bardzo w ten sposób zaszkodzić, ale Dokładnie. oczywiście nie namawiamy nikogo, żeby własnoręcznie wychowywał sowę. Wręcz chyba odradzamy to, Zdecydowanie. bo tym się powinni zająć po pierwsze sowi rodzice, jeżeli jest taka możliwość, a po drugie no fachowcy zwyczajnie. A jakie zagrożenia czyhają na te sowy, o których opowiadamy, te sowy krajobrazu rolniczego, E, więc tak, po pierwsze, e, sowy krajobrazu rolniczego żyją bardzo blisko człowieka. Czasami nawet sobie nie zdajemy sprawy z ich obecności. E, w moich podróżach po krajobrazie rolniczym bardzo często uświadamiam ludziom, że na ich posesji mieszkają sowy. E, I wtedy do, dopiero zaczyna się odkrywanie tej przyrody. E, natomiast zagrożenia tak, są liczne... E, od pułapek antropologicznych, takich jak pionowo stojące rury, nowoczesne kominy niezabezpieczone, poidła dla bydła, gdzie, gdzie sowa może wpaść, może utknąć, może się utopić. Zwłaszcza młoda, prawda? Zwłaszcza Taka młoda, niezdara. niedoświadczona, dokładnie. Mhm. Poprzez natężenie ruchu, gdzie kolizje z autami są bardzo częste, szczególnie u podlotów pójdźki w takim okresie wczesnoletnim, kiedy są koszone pobocza. Mm -hmm. kiedy mamy zboże wysokie, kiedy uprawy prawda, są na tyle wysokie, że płytka nie może polować, nie jest w stanie polować w takich miejscach, więc wybiera miejsca, gdzie jest bardzo nisko trawa lub nawet goła ziemia. Czyli pobocza właśnie. Pobocza dróg mm -hmm. w tym czasie są koszone i wtedy bardzo wiele słów ginie na, na tych poboczach, więc noga z gazu i na takich wiejskich drogach trzeba bardzo uważać, szczególnie wieczorową porą. Mm -hmm. A jakie są sygnały, że sowa mieszka u nas, bo mówiłeś, że ludzie często sobie nie zdają sprawy, że, ich, że mają sąsiadów takich sowich. Mm. Po czym moglibyśmy to poznać, na co moglibyśmy zwracać uwagę, jadąc po takim krajobrazie właśnie rolniczym i co świadczy o tym, że sowa mm -hmm. też tam żyje. To znaczy tak, jadąc, zwracamy na coś innego niż już tam mieszkając, <laughs> więc no kiedy mieszkamy na miejscu, no to zdecydowanie w marcu w kwietniu powinniśmy nastawić ucha przy takiej wyżowej nocnej pogodzie, bez, bezchmurnej, bezdeszczowej, tak? I wtedy możemy usłyszeć nawołanie samca. Nawołanie samca, czy to będzie płyćka, uszatka czy płomykówka, one będą się wtedy intensywnie odzywać e, i w ten sposób będą mówić szem i wobec, że, e, że to jest ich e, rewir A właśnie, lęgowy. przyniosłeś tutaj e, okaryny, które służą do naśladowania Dokładnie. tych odgłosów. <głos> tak jest. E, bardzo jestem ciekaw, jak brzmi ta sowa w twoim wykonaniu. Także tak, w ręku mam e, instrument ceramiczny, który nazywa się okaryna. E, może zaczniemy od okaryny małej, e, mhm. dzięki której możemy naśladować e, głosy małych słów. Posłuchajmy. Rewelacyjne. Ja nie, nie nasłuchałem się w życiu dużo pójdźki, ale brzmi to rzeczywiście łudząco podobnie. Rozumiem, tak. że pójdźka się może nabrać na ten, na e, powiem, Twoje piszczenie. Powiem Ci nawet więcej, bo też w, w terenie, oczywiście w nocy, kiedy używam okaryny albo głośnika mhm. e, w celu m, znalezienia nowych stanowisk pójdźki, mhm. e, mam porównanie jak sowy reagują na głośnik, a jak na okarynę. Powiem Ci szczerze, że przykładowo na głos małej okaryny bardzo dobrze reaguje uszatka czasami się opry o samochód, także tylko wystaje mi głowa, więc właściwie moja głowa może wyglądać jak pójdźka. <śmiech> <śmiech> I, I bardzo często miałem taką sytuację, że uszatka prawie mi zdjęła czapkę z głowy, <śmiech> po prostu tak blisko zaleciała, na głos zobaczyć, co tak, tam się tak, dzieje, tak, tak, tak. Co, to, co to za konkurencja. No właśnie, to jest wspaniałe, co mówisz, że, że twoja głowa wygląda jak pójdźka, bo wspominaliśmy o tym, że one są takie przesadziste, niskie i takie zaokrąglone. Te Dokładnie. Pójdźki. W życiu bym tym nie pomyślał, że można się nabrać, ale skoro sowy się nabierają na to, no to chyba każdy się może Dokładnie, nabrać. Dokładnie, także mm, polecam szczególnie obserwować kominy. Się, też często się śmieję, że ta zaokrąglona cegła na kominie to jest właśnie pójdźka. Mhm. Więc, y, więc jak widzimy ptaka z głową gdzieś siedzącego na dachu, no to zwykle jest to kawka, gąb, tak? a jeżeli widzimy ptaka bez głowy, czyli taki, taki właśnie owalny kształt, no to wtedy zwróćmy uwagę, bo może być to pójdźka. Mówimy trochę o tych zagrożeniach, tak. które czyhają. Wspomnieliśmy o tym, o tym koszeniu poboczy na przykład, ale twoim takim terenem troski jest ten krajobraz rolniczy, który się mhm. zmienia oczywiście. Wiem, że sady na przykład stare to, to jest coś, co trochę odchodzi... W przeszłość coraz tak. bardziej przypominają takie przemysłowe uprawy, te nowoczesne sady. Jaką rolę mają właśnie te stare drzewa dla tych ptaków? Mhm. Powiem ci tak, według moich obserwacji terenowych Stary Sad jest najlepszym miejscem do życia dla, dla ptaków typu pójćka dla dziuplaków. Dzięki temu, że mają tam teren zielony, dzięki temu, że mają pod dziupli, są w oddaleniu od tych wszystkich pułapek pochodzenia antropologicznego, w oddaleniu od ruchliwych dróg E, więc mają tą przestrzeń o wiele bardziej spokojną i bezpieczną. Więc mhm. młode, kiedy wychodzą e, czy z dziupli, czy z budki powieszonej w starym sadzie, e, to przestrzeń w promieniu 50-100 metrów e, mają o wiele lepszą do, do, do, po do, do, do rozpoczęcia swojego życia. Mhm. Podloty są bardzo wrażliwe e, po wylocie z budki na wszelkie przeszkody, na, wszelkie, na, na drapieżnictwo. Ponieważ niestety dają się łatwo złapać, mm -hmm. tak? Dają się łatwo... Czyli koty, prawda? Tak, też koty też. Zagrożenie. Mogę nawet ci przytoczyć pewną anegdotkę o kocie, który był taki cwany, że siedział pod wierzbą, gdzie w dziupli miały pójdźki lęki. I kiedy podjechałem autem, bo zauważyłem, że z dziupli wysuwała się główka pójdźki i oczywiście pójdźka spojrzała w moją stronę, i w tym momencie zauważył to kot. I kot w przeciągu no, dosłownie dwóch sekund w jednym susem był na wysokości trzech metrów już przy dziupli. Mhm. Dla mnie jako obserwatora była to jednoznaczna sytuacja. Kot wykorzystał moment zawahania ptaka i, i skoczył szybko i prawie tą płyćkę złapał. Na szczęście udało się jej schować do dziupli. Więc, więc koty wolno żyjące, wolno wychodzące jak najbardziej są dużym zagrożeniem dla, dla, dla podlotów słów. Mhm. No i pewnie to, co się wiąże z, ze współczesną wsią również, czyli niestety stosowanie oprysków, prawda? To na pewno niszczy tak, jest przyrodę taki... w tym kształcie, który znamy, więc... Jest to taki cichy zabójca. Mm. Mm. Często nawet nie wiemy, że, że ten oprysk, czy ta trutka wyłożona na gryzonie e, była powodem śmierci całego lęgu. Więc e, kiedy mamy... E, w jakimś, na jakimś terenie e, sowy w budkach to możemy powiedzieć troszkę więcej o tej śmiertelności i możemy troszkę jednak więcej, więcej widzieć tak, e, dlaczego te sowy umierają a, lub widzimy sukces lęgowy także w sadach ten sukces najczęściej i wy występuje tak, w miejscach gdzie jest rolnictwo zintensyfikowane e, albo rolnicy lub sąsiedzi trują gryzonie tam się zawsze dzieją jakieś niestety przykre sytuacje. Tu postawimy wielokropek i wrócimy za momencik.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 Dzisiaj w Księstwie Ptaków Jarosław Edwin Siwek, ochroniarz sów. Rozmawiamy o pójdźkach i płomykówkach, sowach krajobrazu rolniczego. Przed przerwą posłuchaliśmy skrzeczenia pójdźki. Płomykówkę zostawiamy sobie na zupełny deser. Wspominaliśmy, że no, zajmujesz się ochroną tych słów. Na czym, na czym te działania ochronne polegają i jak można im pomagać? No więc dla mnie te działania ochroniarskie polegają oczywiście przede wszystkim na powieszeniu budki lęgowej, która zapewnia miejsce na lęgi dla tej sowy, co jest dla niej rzeczą podstawową. Natomiast na tym się historia nie kończy, ponieważ właściwie budka jest pretekstem do tego, żeby troszeczkę tutaj przemycić edukacji dla osób, u których pójdźki już występują. I, i wtedy można powiedzieć wrota się otwierają, tak? Te, ta uwaga rolników jest wtedy na mnie i Opowiadam o tym, jak są sowy pożyteczne, bo oczywiście wiadomo, jedzą, zjadają gryzonie, więc płomyłkówki również dodatkowo polują na szczury i to naprawdę w dużych ilościach, mm -hmm. więc sprzyjają rolnikom. Również wtedy można zasugerować, jakie pułapki można zlikwidować w gospodarstwie, żeby tym, tym sowom było lepiej. Ale oczywiście tak, ta budka... To na przykład te rury, o których tak, mówimy, stojące Tak, na przykład te pionowo. rury y, można również zachęcić wtedy, co zawsze robię, do tego, żeby budynki udostępnić, a szczególnie te budynki, w których na przykład rolnik trzyma ziarno. Mhm. Jak widzę budynek, gdzie jest magazyn ziarna i widzę pełno dziur na, samej do, na samym dole, a, a widzę, że w, w szczytach nie ma żadnych otworów, no to troszkę łapie się za głowę. Ponieważ w ten sposób rolnik wpuszcza wszystkie szczury, wszystkie gryzonie dołem, a górą drapieżnik nie wlatuje. Nie ma szansy wlecieć sowa, która by mogła limitować e, populację tych gryzoni. Więc mhm. e, otwórzmy... Otwórzmy, otwórzmy stodowy, wrota tak. Serca dla ja, sów. Dokładnie. I wtedy one się zajmą tymi gryzoniami. A, a te dziury na dole po prostu trzeba uszczelnić, tak? No tak podejrzewam, że rolnicy mogą się na przykład niepokoić tym, że sowy im tam nabrudzą. Czy, czy, czy sowy są jakimiś szczególnymi brudasami, czy te, czy te ich wypluwki, mhm. czy odchody to jest jakiś duży problem rzeczywiście z twoich obserwacji? To zależy. Na pewno zimową porą sowy sobie grzędują... Na jednej belce często przez, przez cały okres zimowy, jeżeli mają odpowiednią stodołę z takim dużym magazynem ziarna i gdzie mogą sobie z małym kosztem energetycznym łapać te gryzonie. I wtedy faktycznie, no jak, jak każdy ptak, musi się załatwiać, tak? więc w jednym miejscu potrafi pobrudzić. Mhm. Natomiast coś za coś, tak, mamy tutaj... Hmm, można powiedzieć naturalną deratyzację, tak? Yy, mamy mamy piękne, piękne sowy na naszej posesji, więc yy, to są niewielkie ślady obieleń, tak? Mm -hmm. No tak, właśnie, te obielenia, a, mm -hmm. a wspominałeś, że no jednak yy, yy, to jest naturalna deratyzacja, bo druga... Druga prawdopodobna możliwość deratyzacyjna to są trudki, które tym sobą bardzo szkodzą, prawda? Miałeś jakieś rzeczywiście historie z tym związane, że, że, oj, że, że coś oj, takiego tak. zaobserwowałeś? Miałem taką jedną historię, która bardzo mi zapadła w, w, w pamięć. Mianowicie był to moment, kiedy powiesiłem budkę jesienią. W miejscu, gdzie nigdy słów nie było, ale po prostu było odpowiednie fajne siedlisko. I sowy pojawiły się, pójdźki, już pierwszej wiosny, więc gospodarz był bardzo ucieszony. I w momencie, kiedy mieliśmy obrączkować sowy, a było, była ich szóstka, bo gospodarz zajrzał, zobaczył, że jest szóstka młodych, bardzo ucieszony, zawałał swoje wnuczki, zawałał sąsiada, więc wszyscy przyszli. Mhm, no i niestety obrazek. Tak, to, to był piękny obrazek, to mógłby być piękny obrazek edukacyjny, ale niestety co się stało, otwieram budkę e, i tam e, pięć, pięć martwych e, młodych i został tylko jeden. E, więc zastanawialiśmy się przez chwilę, co się mogło wydarzyć mhm. i rozważaliśmy różne ewentualności e, i rozmowa zaszła na, na trutkę na, dla Gryzoni i okazało się, że owszem, trutka dla gryzoni jest cały czas wykładana w stodole. Mm -hmm. I niestety, i niestety, no to była naj, najpewniejsza przyczyna śmierci tych młodych. Kiedy młode dostaną gryzonia, to, to nie są tak odporne jak dorosłe, od razu giną. Mm -hmm. Więc to była gorzka lekcja wtedy dla, dla mm -hmm. tych Wspomniałeś, że zaglądałeś do tych lęgów. Właśnie jak wygląda taka twoja opieka i doglądanie tych lęgów? Ile razy odwiedzasz te znajome sowy i, i co tam wokół nich robisz? No, więc tak, oczywiście odwiedzamy te nasze sowy, kiedy już są gotowe do zaobrączkowania, tak. I też jest to moment tuż przed wylotem podlotów. Więc w miejscach, gdzie pójdźki są pierwszy rok, w budce. Tam trzeba dosyć wiele rzeczy opowiedzieć gospodarzowi, z czym to się wiąże, że, że te soby będą nagle latać po podwórku, mogą siadać w różnych miejscach. Nie wszędzie będzie dla nich bezpiecznie. Więc tutaj trzeba przygotować gospodarzy na, na pewne ewentualności, że soby mogą również za wcześnie wyskoczyć z tej budki i co wtedy zrobić, tak? że Wtedy najlepiej tę sobę gdzieś posadzić na, na drzewie, jeżeli siedzi na ziemi, bo na ziemi zagrażają jej koty i psy. Więc tak, sobie obrączkujemy... I obrączkowanie jest bardzo ważne, bo dzięki temu wiemy nie tylko na jakie odległości przylatują modę, ale również wiemy jak długo żyją. Również wiemy z jakim partnerem się wiążą, jak długo jest powiedzmy ta sama samica na, na tym samym rewirze. Moje obserwacje są również też takie, że Dzięki obrączkowaniu em, też widzę mocno takie cechy indywidualne jak, jak to, kiedy samica zacznie składać jajka, to zależy e, właściwie od jej predyspozycji, że często em, wcale nie jest to zależne od myślego roku. Tak, Właśnie, czyli, od... czyli wtedy, kiedy jest urodzaj tak, i dużo jedzenia. Tylko po prostu ta samica zaczyna wcześniej składać jajka i ona tak ma. Aha, takie taki, taki taki preferencje typ. osobnicze, tak. Więc, więc I to też widać oczywiście po obrączkowaniu, bo wiemy, że mamy do czynienia ciągle z tą samą samicą. Właśnie. Wszystkie sowy wyglądają dla niewprawnego oka Identycznie, podobnie. Tak. Mówiłeś o tak zwanej dyspersji, czyli mhm. kiedy te, te ptaki się rozlatują. A jakie to są odległości? Czy one wędrują mhm. daleko? No bo to są sowy, które są osiadłe, prawda? One tak. spędzają życie w, raczej w jednym miejscu bardziej. Ale no muszą, nie, nie ma nieskończonego... Nieskończonej przestrzeni w jednym sadzie, więc te młode muszą mhm. gdzieś się tam przenosić. I jakie to są odległości? Tak, naj, najczęściej można powiedzieć, że taka jedna mi miejscowość może pomieścić y, dwie, maksymalnie trzy pary, tak? Więc dyspersja polęgowa młodych pójdziech y, wynosi najczęściej od dwóch do 5 do kilometrów. E, rzadziej są to większe dystanse, ale już nam się udało zanotować takie dystanse na naszym terenie, więc to z Łowicza przyleciała pewna samica <śmiech> e, wprost pod e, tutaj bramy Warszawy i co zrobiła? E, e, przyniosła, związała się z pewnym samcem, którego przeniosła do budki lęgowej. Tam ta samica oczywiście była e, na jako pisklę w budce lęgowej, mm -hmm. więc ona już znała tą konstrukcję. A on nie znał, tak? A on nie znał, tak. Bo Czy to ona go przekonała, nauczyła ona, go Tak, budki. można powiedzieć, tak, że ona go przekonała do tej budki. No co więcej, to samica usów wybiera miejsce do gniazdowania. Samic mm -hmm. jej pokazuje różne możliwości, jakie ma na swoim rewirze, ale ostateczna decyzja należy do samicy. Piękne. Na wsi zdarzają się różne zabobony, co tu dużo mówić. Sowy, wiadomo, kojarzą się trochę z ciemnymi mocami. Tak. Jestem przekonany, że natrafiłeś na takie sytuacje w swojej karierze ochroniarskiej, że mhm. ludzie ci opowiadali o tym, co ta sowa na dachu znaczy. Mhm. Tak. E... Tak. I powiem ci, że jak tak mówisz, to mam przed oczami pewną historię, gdzie y, przyjechałem do gospodarstwa, gdzie otoczenie tego gospodarstwa było takie propójczkowe, bym powiedział, że były drzewka, drzewka owocowe, trochę y, trawnika, bardzo fajna przestrzeń dla i Oczywiście miałem y, w bagażniku budkę, więc zaoferowałem budkę, ale zanim to, to zacząłem pytać o sowę. Mm -hmm. i spotkałem pewną taką panią która była bardzo przejęta. Bardzo przejęta, jak powiedziałem, słowo sowa. Um, więc ona zaczęła mi błagać wręcz, prosić, żebym tą sowę zabrał. A mm -hmm. ja się pytam, dlaczego? Dlaczego mam, dlaczego mam ją zabrać? Dlaczego ona pani przeszkadza? Bo siada na balkonie, gdzie w pokoju leży mój chory ojciec. I ona tam woła go na cmentarz. Mm. I to nie były żarty. To była prawdziwa wiara w to, że, że ta sowa może spowodować śmierć jej ojca. Więc na początku chciałem oczywiście to wrócić w żart, natomiast widziałem, że tam. Nie ma przestrzeni. Nie ma przestrzeni na, na to. No właśnie, bo przecież tradycyjnie w różnych starych e, źródłach ornitologicznych tak. są te zapisy, że głos pójdźki to jest pójdź, pójdź w dołek pod kościołek. Więc dokładnie, dokładnie ta historia znaczy jest żywa e, wśród ludzi. Tak i ludzie, e, co więcej, mm, ludzie nawet czytają o tym w internecie mhm. e, i czasami, czasami się karmią właśnie dokładnie tą wiedzą, e, która gdzieś jest y, gdzieś powiedzmy pseudohistoryczna, tak? że y, co, co powoduje sowa tak, na, y, na posesji. Y, natomiast y, trzeba przyznać, że wiele osób y, chce usłyszeć o sowach, chce się dowiedzieć więcej. Bo powiedzmy, słyszą je, widzą gdzieś, raz widzieli, i są bardzo ciekawi, bardzo dobrze są nast nastawieni ludzie. I y, y, powiem szczerze. Y, można przekonywać ludzi do słów i to się udaje. To świetnie. A, a czy to znaczy, że właśnie są ludzie, którzy sami się do ciebie zgłaszają z prośbą, żebyś zachęcił te Sowy do zamieszkania w ich okolicy? Czy tak, są ludzie, tak. którzy są tak jakby zafascynowani i, i, i otwarci na to, żeby że, że zapraszają cię, żebyś właśnie poczynił jakieś tak, zmiany. natomiast najczęściej są to ludzie, którzy przenieśli się z miasta na wieś. Aha. Więc to są najczęściej ci ludzie. Ludzie, którzy już mieszkają na wsi, jeżeli ich namówię, jeżeli widzę, że jest potencja, potencjał w rozmowie, tak, to wtedy tak. Wtedy zgadzają się na budkę, mhm. potrafią też się rozkochać w sowach, czasami dzięki dzieciom. Czasami, czasami starszy pan się przekona do pójdźki tylko i wyłącznie dzięki temu, że wnuczka tak bardzo, tak. Tak bardzo ukochała te pójdźki. I nagle starszym panu po prostu to, to serce gdzieś tam topnieje, tak? I, i przyjeżdżam rok, w kolejnym, w kolejnym roku czy dwa lata później i już widzę, jest zupełnie inna rozmowa. Mhm. Zupełnie inaczej patrzą te oczy na mnie, tak? Czyli jako... przez, przez wnuczkę do tak, serca. Tak, tak, tak, tak. A czy zdarza się, że e, podczas swoich wizyt usów Odkrywasz rzeczy, których nie wyczytałeś w literaturze sowiej. Jakieś odkrycia, których nie masz pojęcia, jakby gdzie sprawdzić i, i, mm -hmm. i, i, i sytuacje, które cię tak zaskakują rzeczywiście. Tak, faktycznie dwa lata temu mieliśmy Myśli Rok i, i wtedy też Pójdźki składały bardzo dużo jaj i też te lęgi były dosyć liczne. Pojawiało się wtedy dużo, dużo kleszczy, między innymi przez, przez, przez to, że było dużo gryzoni dostarczanych do budek, ale również mieliśmy przypadek syngamozy u, u młodych pójdziek. Syngamoza jest to choroba spowodowana przez taki nicień, który dostaje się do tchawicy, no i tam niestety niszczy ten układ, układ oddechowy. Najczęściej chorują na nią kury. Natomiast w tym przypadku przez dżownicę ten, ten nicień dostał się do, do organizmu pójdźki i wiemy to tylko i wyłącznie dzięki temu, że zabraliśmy tą pójdźkę do azylu. Mhm. Do ptasiego azylu przy warszawskim zoo. I niestety ta pójdźka nie dała rady i również jej rodzeństwo, ale nauczyliśmy się to tego, że sklejone powieki u są objawem osłabienia, są objawem infekcji, więc taka pójćka ze sklejoną powieką wymaga opieki weterynarza. Mhm. No więc są też y, przykre sytuacje w, w, w takim y, badaniu słów. i to nie tylko radość y, z obcowania z takimi wspaniałymi ptakami, ale tak. życzę ci jak najwięcej tych radosnych chwil i, i również różnych ciekawych odkryć. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Y, I na koniec, jak zwykle y, głos... O ile Pójdźka, jak wspomnieliśmy, woła pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, o tyle głos półmykówki wydaje się dobiegać z czeluści piekielnych. Użyjemy go dzisiaj zamiast kawy. Sokołowski pisze o niej dyplomatycznie. Jest to jakby głośne chrapanie śpiącego człowieka. Współczuje wszystkim, którzy śpią w pobliżu człowieka wydającego taki dźwięk. Pamiętajmy jednak, że Płomykówki są bezcennymi sprzymierzeńcami rolników i dlatego, chociażby dlatego, powinniśmy im sprzyjać, a zabobony odrzucamy. Kłaniam się Stanisław Ubieński. Program wydawał Michał Margański. Dziękuję za słuchanie i zapraszam za dwa tygodnie. to me